Wielofunkcyjny pielnik otrzymał złoty medal tegorocznych targów Polagra Premiery. Stoimy właśnie przy nim i pierwsze, co mnie dziwi, cztery butle na gaz, takie jak do kuchenek gazowych. Co robią butle z gazem na pielniku? Jest, jedną z funkcji tego pielnika jest termiczne wypalanie chwastów. Termiczne, czyli płomieniem, który jest z gazu propan, butan, znajdującego się w tych butlach. Stąd te butle, które czyli zasilają to, te, te, te, te Czyli te chodzi paniki. o te chwasty, których nie sposób usunąć w żaden inny sposób. To są chwasty, które już istnieją na redlinie, a my dopiero wsiewamy, powiedzmy, nasiona yy, marchewki. Tym pielnikiem termicznym wypalamy na redlinie. Te istniejące już chwasty ewentualnie mają chęć wyjść z ziemi, natomiast w ziemi mamy nasionka yy, naszej marchewki, ale one dopiero są świeżo posiane. A więc im ten płomień, ta temperatura, która tutaj sięga 700 stopni, nic nie szkodzi. Natomiast chwasty są usunięte. A czy to nie szkodzi pożytecznym mikroorganizmom? Tak samo jak chemia i, i wszystkie herbicydy, które też szkodzą. Także idealnego rozwiązania nie ma. Ktoś kiedyś powiedział, że lekarstwo, które nie ma skutków ubocznych, nie jest lekarstwem. Bo mówi się, że metoda mechaniczna jest o tyle lepsza od metody chemicznej, że przynosi właśnie mniej tych skutków ubocznych. Widzę tutaj, że elementów do mechanicznego usuwania chwastów jest no, raz, dwa, trzy, cztery różne przynajmniej, czy więcej. Jest jeszcze więcej. Jest więcej? jeszcze więcej, w zależności od potrzeb, jakie, jakie mają spełniać tutaj te, te, te, te zespoły robocze pielnika. Pielnik termiczny na, na uprawach redlinowych używamy tylko przez pierwsze 5-7 dni od wysiewu. Bo potem mogłoby naszą uprawę zniszczyć. Otóż to. On ma za zadanie zniszczyć wszystkie chwasty, które w tym polu wschodów się znajdują, po to, żeby nasza roślina wzeszła, a nic jej nie przeszkadzało. Potem te chwasty się zregenerują i zaczną wychodzić, ale roślina już jest na tyle silna, że jej już to nie przeszkadza. I wtedy... Na samej redlinie możemy używać wszelkiego rodzaju elementy do mechanicznego usuwania chwastów. Czyli tak jak tutaj są, czy, czy takie y, tarcze gwiazdziste, które boki redlin czyszczą, czy takie garnkowe, które po wierzchu, obok, obok tych, tych, tych y, roślinek czyszczą te chwasty wszystkie. No właśnie, one same Ewentum, się kręcą, czy są napędzane? One same się kręcą, kręcą, same. są ustawiane na redlinie. Y, y, nieprostopadle do powierzchni redliny. Wtedy jednym bokiem jak pielnik jedzie wprawia w ruch i mm -hmm. yy, jest wymuszone wyrzucanie wygrzebywanie, nazwijmy to, tych, tych chwastów. To tak jest, jest odpowiednia twardość tych elementów dobierana przez kilka lat, ponieważ ten pielnik, za czym ujrzał tutaj światło dzienne od 2009 roku, jest robiony, próbowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. No właśnie, ale bo to na ciężkich glebach, a na lekkich glebach, to taki, taka sama twardość wystarczy? Wystarczy, to można mocniej, mocniej wprowadzić w pracę. A, czyli, czyli tutaj tak, tak, inaczej regulowane. Rozumiem, czyli tu regulacją się to dostosowuje, dostosowuje do, do, gleby, do, do konkretnego grubością. pola, do konkretnego Rozumiem. pola, do konkretnej Rozumiem. uprawy. Oczywiście, jeżeli mamy głębokie chwasty, ciężkie do usunięcia, wtedy stosujemy wszelkiego rodzaju narzędzia znane z tradycyjnych pielników, czyli gęsiostopki, jakieś noże podcinające. Ten całe, całe spektrum tych narzędzi, które do tej pory były funkcjonowane na tym pielniku, jest możliwość zamontowania. I zadam pytanie, które zadaję zawsze. Czy da się całkowicie uniknąć chemicznej ochrony przed chwastami i skupić się, właściwie bazować tylko i wyłącznie na ochronie mechanicznej, na pielniku? W tym wypadku tak, aczkolwiek nie uniknie się pracy ręcznej. W 100% ten pielnik sprawy zachwaszczenia upraw nie załatwia, musi być do, tej, do tego pielenia jeszcze dołożona praca ręczna, taka no wykańczająca, nazwijmy to. Rozbieranie wręcz. tak Tak, no i troszeczkę tam dopielenie, to co, co zostanie no, opuszczone gdzieś tam Chwas, który nie zostanie wyrwany, jednak ta praca ręczna jest, aczkolwiek ona jest tylko w niewielkim stopniu. To już nie jest to, co całą plantację ręcznie czyścić. Chociaż towary uprawione ekologicznie są droższe w sklepach, więc droga do tego, aby stały się one jednak rentowne i uprawa ekologiczna była rentowna, ta droga no cały czas idziemy tą drogą, ta droga tak. jest coraz krótsza, prawda? Tak, tak, tak. I, I to jest właśnie pod tym kątem zrobione, że idziemy tą drogą, a więc musimy wyjść naprzeciw potrzebom, które być może są w tym momencie, być może dopiero za chwilę się pokażą. I ten pielnik jest właśnie takim elementem. Jak Pan prognozuje przyszłość rolnictwa ekologicznego, konkretnie u nas w Polsce? Praktycznie nasz ograniczony areał dobrych ziem, które możemy wykorzystać do produkcji warzyw, bo głównie o to, o to chodzi, powoduje, że jednak musimy stawiać na jakość, na to, co jest modne i, i, i praktycznie dla nas najlepsze. Dlatego myślę, że to z roku na rok yy, ten poziom zapotrzebowania na żywność, tą zdrową żywność ekologiczną będzie coraz większy. Zresztą to widzimy na, na, na co dzień. Przybywa sklepów, przybywa stoik z, z żywnością ekologiczną. Gdyby nie było zapotrzebowania, nikt by nie inwestował w to.